Słuchają Państwo Radia PIN, a dzisiaj będziemy wspólnie oswajać lęk przed lataniem. W studiu wraz ze mną goście, psychoterapeutka, która prowadzi warsztaty Pokochaj Latanie, Pani Agnieszka Markiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także pilot, kapitan Igor Augustynia Krzew pilotów Eurolatu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No i w trójkę spróbujemy co nieco zdradzić, skąd ten lęk przed lataniem się bierze, czy i w jaki sposób można się go pozbyć. Najpierw pytanie do Pana. Zdarza się, że Lęk któregoś z pasażerów wpływa w jakikolwiek sposób na przebieg lotu, na przykład opóźnia chociażby sam start, bo, bo pasażer w ostatniej chwili decyduje się, że jednak nie, boli się na tyle, że, że nie jest w stanie polecieć i chce wysiąść? Mi osobiście się nie zdarzyło. Zdarzył mi się pasażer, który w ostatniej chwili już przed wejściem do samolotu stwierdził, że, że jednak nie, że to nie dla niego, odwrócił się i z powrotem wszedł do autobusu, został odwieziony do portu. Akurat się byłoby zapóźnić, natomiast jestem w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, że może to spowodować jakieś opóźnienie. Skąd się bierze właściwie lęk przed lataniem? Jakie są przyczyny? Czy można wskazać takie racjonalne przyczyny powstawania tego lęku? Przyczyny powstawania lęku są bardzo duże. Czasem lęk jest taką emocją, z którą że tak powiem, przy, zaprzyjaźniliśmy się przez całe życie, z którą sobie żyjemy od dawna. Gdzieś wywodzi się z naszej rodziny takiej dość lękowej, z takich komunikatów lękowych o tym, że, że świat jest niebezpieczny, żeby uważać i tak dalej. To, to, jest, to jest wtedy takie nam, takie nam bardzo bliskie. Natomiast sam lęk przed lataniem bardzo często pojawia się w takich różnych momentach życia. E, na przykład w takich momentach, kiedy pojawia nam się dziecko i bardzo często wtedy i kobiety, i mężczyźni, mamy, tat tatusiowie, e, zaczynają bać się o swoje życie, jakoś bardziej większą uwagę zwracać na to właśnie jakimi środkami komunikacji um, się poruszają. Są to też często osoby, które na co dzień mają bardzo dużą kontrolę nad swoim życiem, nad swoją firmą, często właśnie właściciele firm i te osoby nie są w ogóle z natury skłonne do tego, żeby tą kontrolę oddawać, a w sytuacji wejścia do samolotu kontrolę jednak trzeba oddać pilotowi. Często osobie, której się nie zna, najczęściej, czasem, tak najczęściej której mhm. się nie zna, a, a często takiej, której się w ogóle nawet na oczy nie widziało, więc, więc no, wymaga to dużej odwagi. Pan wsiadając do, do samolotu czuje na. Sobie wzrok pasażerów, którzy się dokładnie przyglądają, kto będzie czuwał nad ich losem, komu oddają się, w czyje ręce się oddają tak naprawdę na, na czas trwania lotu? Trochę tak. Nas widać wsiadając do samolotu i pasażerowie się przyglądają. Obserwują nas. Obserwują. Bo pytam o to nie bez przyczyny, dlatego pani już o tym zresztą wspomniała, że, że lęk bardzo często wynika z tego, że po prostu boimy się oddać kontrolę nad, no tak naprawdę w tym przypadku czasami nad swoim mhm. życiem komuś obcemu. Sama pamiętam taką sytuację, kiedy do, do samolotu wsiadła pani kapitan i, i ten wzrok pasażerów, w mhm. którym było widać lęk, jednak chyba mężczyznom, pilotom bardziej ufamy. Nie wiem, no u nas zdarzają się takie załogi, że jest pani kapitan i pani oficer, więc nie, nie ma z tym żadnego problemu, także panie świetnie sobie dają radę w kokpitach. To... I to już jest jedno uspokojenie dla tych wszystkich, którzy obawiają się latać z kobietą za starami samolotu. W jaki sposób i czy w ogóle można pozbyć się lęku przed lataniem? O tym z moimi gośćmi porozmawiamy już za kilka minut. Proszę być razem z nami. Wspomnę Państwu, że dzisiaj moimi gośćmi są Agnieszka Markiewicz, psychoterapeutka, także pilot, kapitan Igor Augustyniak. Rozmawiamy o tym, jak i czy w ogóle można pozbyć się lęku przed lataniem. Państwo uczestniczą w warsztatach Pokochaj Latanie, warsztatach, które właśnie mają e, tym, którzy boją się latać, e, uzmysłowić, że, w lataniu, że latanie nie jest bardziej niebezpieczne niż chociażby jazda samochodem. To oznacza, że z tego lęku, mówiąc najkrócej, można się pozbyć. Faktycznie jesteśmy w stanie pokonać taki lęk przed lataniem? jesteśmy w stanie pokonać lęk w takim rozmiarze, w jakim jest to naturalne i możliwe do pokonania. Dlatego, że samej emocji jako takiej nie, nie ma sensu pokonywać, nie można. Lęk jest bardzo pierwotną emocją, dobrą emocją, w nas wielokrotnie ratuje. Także my chcemy zniwelować lęk do takiego poziomu, żebyśmy mogli z niego korzystać, przeżywać, odpowiednio też czuć, ale, ale wykonać lot samolotem, przejazd metrem, czy innymi środkami komunikacji komfortowo. W jaki sposób w takim razie wyglądają takie warsztaty pozbywania się lęku przed lataniem? Z czego one się składają? Powiedziałabym tak, zwracamy uwagę na dwa aspekty, na ciało i na myśli, bo tak naprawdę lęk głównie powstaje w naszej głowie. To są myśli, tak zwane automatyczne myśli, które powodują za chwileczkę to, co odczuwamy, czyli myśl, która brzmi, samolot zaraz spadnie, ja zginę, coś mi się stanie, dostanę zawału, na pokładzie samolotu, jest przez nas odbierana jako fakt. Nasza, nasza, yy, nasze emocje reagują bardzo wtedy adekwatnie do takiej myśli, w związku z czym bardzo się boimy, ponieważ za chwilę to niebezpieczeństwo nastąpi. Yy, dlatego tutaj, jeśli chodzi o nasze myśli, to bardzo dużą uwagę zwracamy na to, czy te myśli są racjonalne, yy, czy na pewno spadniemy, czy, czy, czy jednak nie. Ta obróbka myśli jest tutaj istotna i ta świadomość przede wszystkim, co ta myśl robi, co powoduje, jakie emocje wywołuje, ale też zwracamy uwagę na ciało, dlatego że w czasie lęku ciało zamiera, przestaje oddychać, mięśnie są spięte bardzo, w związku z czym też trzeba mieć świadomość, że to ciało też od, odpowiednio reaguje i, i, i też no, z tym pracować. Zapewne podczas takich warsztatów pojawia się całe mnóstwo pytań. Z jakimi pytaniami do Pana, Panie Kapitanie, najczęściej przychodzą takie osoby, które boją się latać? O co wypytują? Osobę, która no, na co dzień lata zawodowo. Mhm. Ja chciałem jeszcze dodać, że oprócz takich zajęć z psychoterapeutą, z psychologiem, to całe te warsztaty składają się jeszcze właśnie z takich spotkań z, z osobami, które pracują na pokładzie, które przygotowują rejs to jest spotkanie z pilotem, to jest spotkanie też z kontrolerem jest też wizyta w hangarze zobaczenie jakby od kuchni całego tego przygotowania całego rejsu przedziwne pytania, naprawdę skąd się bierze powietrze na pokładzie i czy tego powietrza nie zabraknie na przykład jedno z pytań, które właściwie się powtarza. I jak pan na nie odpowiada? To nie jest odpowiedź chyba na jedno zdanie, nie, nie, nie można tego tak powiedzieć, kadłub samolotu nie jest szczelny, to nie jest zamknięta puszka, tam cały czas następuje cyrkulacja powietrza i to powietrze jest cały czas dopompowane do, do wnętrza samolotu, także na pewno tego powietrza nie zabraknie. A nie pojawia się od razu kolejne pytanie, skoro kadłub nie jest szczelny, to czy przypadkiem się w locie nie rozpadnie? E, znaczy o wytrzymałość samolotu też czy ten samolot wytrzyma przelot e, turbulencji itd., itd. To też jest regulowane przez określone przepisy i samoloty muszą spełnić te przepisy, żeby w ogóle zostać dopuszczone do, do eksploatacji, do przewozu. O co jeszcze pytają osoby, które boją się latać? O tym z moimi gośćmi porozmawiam już za kilka minut. Studio Radia Piny, wraz ze mną nadal pani Agnieszka Markiewicz, pan Igor Augustyniak. Oswajamy dzisiaj lęk przed lataniem. W poprzedniej części naszej rozmowy e, mówiliśmy o tych pytaniach, które bardzo często pojawiają się podczas warsztatów, które mają e, oswoić ten właśnie lęk przed lataniem. E, bardzo dużo, mam takie wrażenie, bardzo m, dużą rolę odgrywa świadomość tego, co w czasie lotu dzieje się na pokładzie. Bo to, że my po prostu nie wiemy, jak to się dzieje, że ten samolot właściwie leci, że się nie rozpada, że jest w stanie bezpiecznie Lądować, powoduje to, że się boimy. Tego najczęściej dotyczą pytania osób, które się boją latać? Tego też jest. Y, podczas lotu samolotem zmieniają się różne dźwięki. Pojawiają się jakieś dzwonki, y, jakieś sygnały, które są znane załodze, a nie, nie bardzo może znane pasażerom. I oni też się dopytują, y, co one znaczą, czy to jest źle, czy to jest dobrze, jeżeli silniki zmieniają. Y, jakby hałas jest inny, są inne odczucia pasażerów. No, takie pytania też się zdarzają. To jest y, absolutnie normalne, ale y, no, są ciekawi pasażerowie. Nasi. Bardzo często latając obserwuję współpasażerów i zazwyczaj, kiedy pojawia się słowo turbulencje, część osób po prostu truchleje. Y, spróbujmy oswoić to słowo. Turbulencje to jest coś naturalnego dla latania? Czy to jest rzecz, której faktycznie należałoby się obawiać, siedząc na fotelu pasażera? To jest y, związane z lataniem i w dużej części nieuniknione. Mówię, że w dużej części, ponieważ y, są turbulencje, które są związane z y, budową chmur i, i to widać y, na zewnątrz. Mamy wyposażenie, mamy na pokładzie radar, który nam wskazuje miejsca, które są takie y, groźne dla, dla latania i na pewno w te miejsca nie wlecimy. Natomiast występują turbulencje, które nie są związane absolutnie niewykrywalne dla nas. Nie możemy ich przewidzieć. Możemy tylko się zabezpieczyć zapinając pasy i, i przelatując przez nie. nie. Nie mamy na to większego wpływu. Ale tak podsumowując, turbulencji pasażer obawiać się z założenia nie powinien chyba. Nie, nie. Zdecydowanie nie. Turbulencje nie, może nie są przyjemne, natomiast nie są one, zdecydowanie nie są groźne. Mówiliśmy już co nieco o przyczynach lęku przed lataniem, o tym, że to jest brak kontroli nad tym, co się dzieje, o tym, że może być to spowodowane e, chociażby naszą nową rolą rodzinną, to o czym pani mówiła, że ktoś nagle zostaje mamą, ojcem i zaczyna się bać latania, e, ale chyba są też inne powody takiego lęku, klaustrofobia chociażby. Tak, tak. tak. Coś jeszcze, o czym, się o, czym, o czym warto byłoby wspomnieć, żeby uświadomić sobie, słuchaczom, skąd taki lęk może się właściwie brać? Dostosowanie się do pewnych reguł, czyli wsiadając do samolotu musimy poddać się pewnym regułom, które obowiązują podczas lotu. To trzeba być przypiętym do, do fotela przez czas jakiś, trzeba no nie można wstawać oczywiście, będąc przypiętym, trzeba wyłączyć telefon i mnóstwo takich y, związanych z bezpieczeństwem latania rzeczy, natomiast y, trzeba się do nich stosować. Podsumowując i kończąc już powoli naszą rozmowę, czy faktycznie w każdym przypadku lęku przed lataniem można się pozbyć? Z Państwa doświadczenia, czy trafiły się y, chociażby w Pani pracy zawodowej takie osoby, które mimo ogromnych starań niestety nie pokonały tego lęku? Um, nie, takie osoby, które nie pokonałyby lęku, w jakimś stopniu nie zdarzyły mi się. Zawsze, je, no, zawsze no, bardzo często jest tak, że jakąś cząstkę tego lęku udaje się pokonać, ponieważ ten lęk jeszcze dochodzi, często lęk wysokości, dochodzi lęk przed otwartą przestrzenią, klaustrofobia, czyli przed zamkniętą przestrzenią. I, i któryś z tych elementów, yy, na któryś z tych elementów ma, mamy wpływ, pracując z lękiem, czy to yy, na sesjach terapeutycznych, czy na tak w takim szkoleniu. Sama wiedza na temat tego, czym jest lęk i też wiedza na temat tego, czym jest samolot, dlaczego lata, od możliwość dowiedzenia się, tych, od znalezienia odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań od lat, redukuje lęk. I to często w dość dużym stopniu. A warto jest się w ogóle mierzyć z tym, z tym lękiem, według Państwa? Oczywiście. No Nie mam to... co do tego żadnej wątpliwości. Ostatnie nasze warsztaty skończyły się, znaczy zwykle takie warsztaty na koniec jest wspólny lot. Leciały z nami, z nami panie, które leciały na miejsce do naszego portu docelowego i stwierdziły, że wracają z nami. Bardzo im się podobało i... Mhm stwierdziły, że chcą lecieć z powrotem. To było bardzo miłe. O lęku przed lataniem, o tym, jak z tym lękiem sobie poradzić i czy można go pokonać. Rozmawiałam się z psychoterapeutką Agnieszką Markiewicz, która prowadzi warsztaty Pokocha i Latanie, a także z kapitanem Igorem Augustyniakiem, szefem pilotów w Eurolecie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy.